Mami, kto to jest? Nie wiem. To jest nowy student. Jak masz na imię? Mam na imię Javier. Nazywam się Perez. Jestem Angela Brown. Bardzo mi miło. Skąd jesteś? Jestem z Argentyny. A wy skąd jesteście? Ja jestem z Anglii. A to jest mami. Ona jest z Japonii. Mieszka w Tokio. Normalnie jest jeszcze Uwe z Niemiec. Ale nie wiem, gdzie jest teraz. Niestety nie w szkole.